Cześć, witam Cię, Paweł z tej strony, to jest krótki materiał dotyczący niskich podatków w Irlandii, tak się wypowiadali ostatnio eksperci w mainstreamowych mediach w Polsce. I twierdzili oni, że właśnie Irlandia sobie całkiem dobrze radzi tutaj w czasach kryzysu, dlatego że zaczęła wprowadzać niskie podatki, więc teraz będzie taki krótki przegląd z trzech ostatnich budżetów i postaram się przedstawić takie główne punkty, tychże budżetów i tutaj właśnie zobaczymy ile mamy tych super niskich podatków i jak to w rzeczywistości wygląda. Czyli na początku przechodzimy do budżetu z 2008 roku, kiedy to był uchwalony budżet na 2009 rok i wtedy to były takie te zmiany były jeszcze takie nie za duże bo to był taki emergency budżet i tutaj jeszcze nie za bardzo było wiadomo co jest zgrane jaki ten kryzys jest, wielki o, o co chodzi, jeszcze to wszystko się tak dobrze nie rozwinęło, był to 2008 rok, prawdopodobnie wtedy George Bush pakował się i już był gotowy wyjeżdżać z Białego Domu bo już był spakowany wielkie molochy finansowe w Stanach padały no już tutaj się to wszystko można było odczuć w Irlandii można było odczuć już pewne zmiany na gorsze w Wielkiej Brytanii również no i to był taki właśnie uchwalony budżet emergencji na szybko i wprowadzono jakieś takie szybkie jakieś po prostu kroki zaradcze, żeby może trochę ratować budżet etc. Tak więc to jest ten budżet 2008 rok uchwalony w 2008 roku, ale na 2009. I to było tak, że akcyza na papierosy wzrosła o 25 centów na paczce, olej napędowy 5 centów na litrze, wprowadzono opłatę z przychodów 1% dla ludzi zarabiających do 100 tysięcy euro rocznie i 2% powyżej tej sumy, Wzr, VAT wzrasta o 0,5% i stawka wynosi 21,5%. Tak, więc to są takie, tak króciutko, bardzo szybko ten budżet budżet na 2009 rok, teraz przejdziemy do następnego roku i to był grudzień 2009, uchwalony budżet na rok 2010. Irlandzki minister ogłasza, że już praktycznie recesja jest za Irlandią, że cięcia w sektorze publicznym będą wynosiły 4 biliony euro, jeżeli, jeżeli oni mówią tutaj o bilionach, to my operujemy to jako, jako w miliardach, czyli my mówimy 4 miliardy euro cięcia w samym sektorze publicznym. No i te główne punkty na 2010 rok były takie, że pomoc społeczna obniżona o 4,1%. Child Benefit zapomoga na dziecko obniżona o 16 euro na miesiąc. Child Benefit to jest po prostu Należał się każdemu bez względu na zarobki, czyli można było zarabiać 500 euro tygodniowo lub 10 tysięcy i tak po prostu należało się, jeżeli w rodzinie był dzieciak. Zapomoga dla bezrobotnych obniżona do poziomu 100 euro tygodniowo dla ludzi w wieku 20-21 lat i obniżona do 150 dla ludzi w wieku 22-24 lata. Oraz dla tych, którzy mieli ofertę pracy, ale jej nie przyjęli. I tutaj ta obniżka do 100 i do 150 euro spada z około 200 euro tygodniowo. Tak mi się wydaje, że tak to było wtedy było. Emerytury państwowe bez zmian, redukcja wynagrodzeń dla biurokratów. Tu mamy trzy progi. Jeżeli zarabiało się powyżej 30 tysięcy, to ucinali 5%, jeżeli zarabiało się powyżej 40 tysięcy, 7,5%, jeżeli zarabiało się powyżej 55%, boże, co ja mówię, jakich 55%? Jez jeszcze raz, czyli redukcja wynagrodzeń dla biurokratów, 5% ucięte dla tych, którzy przekroczyli 30 tysięcy euro Rocznie 7,5% dla tych, co przekroczyli 40 tysięcy euro rocznie i 10% dla tych, którzy przekroczyli 55 tysięcy euro. Zgadza się? Zgadza się. Emerytury dla public servants, czyli dla tych biurokratów, dla tych, którzy służą tutaj dobru publicznemu, będzie, będzie ta emerytura obliczana teraz na podstawie średnich zarobków, a nie ostatnich wypłat. Taka zmiana. VAT zredukowany z 21,5% do 21%, czyli po, po roku wyższego teraz jest obniżka. No tutaj się zgodzę z ekspertami, którzy twierdzili dobrze, obniżka. Akcyza na alkohol zredukowana zredukowana 12 centów na piwo, 14 centów na alkohole wysokoprocentowy i 60 centów na wina. I ta akcyza, już tłumaczę dlaczego została tak zredukowana, a no dlatego, że po prostu bardzo było wszystkim na rękę wsiąść w auto, pojechać do Irlandii Północnej i kupić w jednym z supermarketów albo tuż z granicą są tak zwane off-license, czyli sklepy monopolowe i różnica naprawdę była duża. Więc masowo jak się jechało do Irlandii Północnej sam akurat mieszkam blisko, blisko granicy, więc opacało się jechać. I po prostu jak się jechało, to było widać, że wszystkie parkingi były po prostu pełne aut z Republiki Irlandii. Tak więc tutaj e, ta akcyza poszła w dół, bo tutaj po prostu ratowali troszkę, e, ratowali po prostu e, e, już nawet może nie samych sklepikarzy, ale po prostu pewnie z tego samego VAT-u. E, po prostu nie wpływały, nie wpływały odpowiednie sumy do budżetu. No ale dobra, to już tak a propos tych akcyz. Czyli kolejny jest obniżony. Już możemy pamiętać, że VAT został zredukowany, ale wcześniej był podwyższony, czyli w zasadzie status quo. Czyli możemy powiedzieć, że akcyza została obniżona. Akcyza na tytoń została bez zmian. 50 centów opłaty za recepty dla posiadaczy Medical Card. Krótkie wyjaśnienie dla tych, co nie wiedzą tutaj tych raliów irlandzkich. Medical Card... To jest karta, która, która daje Ci możliwość darmowej opieki zdrowotnej i darmowych lekarstw. Czyli teraz wszystko było za darmo, nadal idziesz do lekarza, dostajesz, dostajesz zostały przepisane Ci jakieś leki, ale jak jesteś w aptece i realizujesz tę receptę, to jednak musisz zapłacić 50 centów. No ale to jest bardzo mała opłata, 50 centów. Carbon tax 15 euro na tonę, to jest dotyczy oczywiście globalnego ocieplenia i wszystkich tych bzdur i to 15 euro na tonę wpływa tak, że benzyna drożeje o 4,2 centa, a olej napędowy 4,9 centa. Zarobki premiera zredukowano o 20%, została wprowadzona ulga hipoteczna dla ludzi, którzy wzięli kredyt hipoteczny. I mają teraz dom, który był wybrany na przykład za 200 tysięcy euro. Taka była jego wartość, kiedy brali kredyt hipoteczny, a teraz ten dom jest wart 130 tysięcy euro więc znaleźli się w takiej niekomfortowej sytuacji, że po prostu kredyt, który został wzięty no po prostu ta nieruchomość teraz jest o wiele mniej warta, czyli tutaj tutaj oni będą mieli jakąś ulkę hipoteczną, ciężko mi jest powiedzieć jaka to była suma, no ale dajmy na to, że powiedzmy musieli płacić miesięcznie 1000 euro, to teraz będą płacili 960, tak sądzę, że to będzie może tyle, albo 900, no ale trudno mi nie, nie mówi jaka suma, ciężko mi jest powiedzieć, nie znam szczegółów, Ulga za to jest do 1500 euro dla właścicieli nowych aut z niską emisją spalin przy złomowaniu auta dziesięcioletniego lub starszego, no, czyli tutaj takie, takie po prostu pobudzenie trochę sektora tutaj motoryzacyjnego i tych dealerów samochodów. Po prostu masz stare auto, złomujesz je, dostajesz jakiś voucher albo po prostu... Później jak idziesz do dealera masz tam rabacik i po prostu obniżkę nawet do 1500 euro. I to był rok to był rok 2000, budżet na 2010 rok, a teraz będzie kolejny budżet, budżet z grudnia 2010 roku, ale to już jest budżet na 2011, czyli teraz ten, który będzie już nam już zbliża się do końca. No i tutaj kolejne e, najważniejsze punkty to takie, że pe pensje państwowe bez zmian zapomoga na dziecko w dół o 10 euro, 8 euro w dół pomoc społeczna i zasiłki, 4 centy akcyza na benzynę i 2 centy na olej napędowy Czyli ta ach, ach, 4 centy akcja na benzynę, 2 centy na olej napędowy to idzie w górę. Płaca minimalna nieopodatkowana, płace budżetówki bez zmian, ale została określona e, e, maksymalna, e, maksymalna pensja, jaka może być wypłacona, i to jest na 250 tysięcy euro rocznie. Taki pułap został określony. Emerytury budżetówki powyżej 12 tysięcy euro obcięte o 4% płaca premiera zredukowana o 14 tysięcy a ministrów o 10 tysięcy rocznie i tutaj jeszcze przyszły prezydent właśnie też ten jego pułap został określony w tych płacach budżetówki i ten pułap określony na 250 tysięcy euro czyli tutaj przyszły prezydent nie zrobi więcej niż 250 tysięcy euro taka zmiana, a tutaj warto jeszcze powiedzieć że premier Premier zosta... jego pensja została obcięta o 14 tysięcy euro, a wcześniej była taka sytuacja, że premier Irlandii zarabiał więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Opłata zdrowotna zastąpiona przez Universal Social Charge, to brzmi troszkę tak na ZUS, i dla zarabiających poniżej 4 tysięcy stawka 0, stawka 2% dla tych o dochodach do 10 tysięcy, 4% dla tych o dochodach 16 tysięcy i 7% powyżej tej sumy. Opodatkowanie przychodów z lokat bankowych wzrosło 2%. Zapomogi dla niepełnosprawnych i potrzebujących opieki zredukowano o 8 euro tygodniowo. Granty dla studentów zredukowane o 4%. I opłata dla studentów akademickich wzrost z 500 euro do 2000 euro corporation tax 12,5% czyli to jest taki podatek co opłacą tutaj konsorcja, wielkie firmy zatrudniające dużo ludzi pozostał na, dwu, na tym samym poziomie 12,5% Francuzi naciskali bardzo żeby podnieść tą stawkę żeby wyrównać bardziej żeby ona poszła do góry gdyż ona jest stosunkowo niska jeżeli porówna się z innymi krajami takimi jak chyba jak Niemcy właśnie w Francuzi i Francja, więc oni tutaj naciskali na Irlandię, no ale Irlandia po prostu nie zmieniła tej stawki no gdyby oni to z, zmienili tą stawkę to na pewno żadne firmy by już tutaj się nie pojawiły nic by nie otwierały, nie tworzyłyby nowych miejsc pracy, bo nie dosyć, że jest bardzo wysoka tutaj płaca minimalna w porównaniu z innymi krajami no to jeszcze po prostu podatek, który musiałyby te przedsiębiorstwa odprowadzać byłaby, byłby o wiele wyższy. Więc tak jest pokrótce a propos tych wszystkich, wszystkich niskich podatków. Więc i tak teraz szybko jeszcze, szybko jeszcze wyciągając tutaj te wszystkie niskie podatki, to z tego co ja mogę znaleźć z moich notatek wynika, że... Została zredukowany VAT w jednym roku, ale w roku poprzedzającym zredukowanie VAT został podwyższony o ten 0,5%. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że takie status quo pozostało, jeżeli chodzi o VAT. Została obniżona akcyza na alkohol. Raz. Została wprowadzona ulga hipoteczna dla tych, którzy są w fatalnej sytuacji, bo ich nieruchomość spadła i oni muszą płacić kredyt, który jest wzięty na po prostu na nieruchomość, która była warta o wiele więcej no i została jeszcze wprowadzona Olga na auta, nowe i to jest w zasadzie tyle Ale res, reszta to są po prostu cięcia budżetówki premierów, ministrów i w ogóle ogólnie budżetówki, cięcia we wszelkiego rodzaju zapomogach we wszelkiego rodzaju właśnie benefitach i zasiłkach no i w zasadzie jeszcze oprócz tego Państwo usiadło na pensjach ludzi, tych którzy jeszcze pracę mają, bo oni zostały wprowadzone jeszcze jakieś tutaj właśnie opłaty od przychodów jeszcze jakieś właśnie opłata zdrowotna została dostąpiona Universal Social Charge, czyli tak to wygląda. Więc pokrótce można powiedzieć, że nasi eksperci z mainstreamowych mediów trochę chyba nakłamali. Jeżeli chodzi o niskie podatki. No chyba, że dla nich właśnie niskie podatki to będzie właśnie może ulga na, na auto z kratką, albo na hmm, właśnie ulga jakaś hipoteczna, jeżeli e, źle zainwestowałeś kasę w nieruchomość, albo może w, niski, niska, e, nis, niższa akcyza na alkohol, to są niskie podatki. No ale dla mnie niskie podatki to może powinny być e, niskie podatki, jeśli chodzi o dochody, o przychody jakie są. No a jeszcze o, trzeba wspomnieć o tym, że w, zostały opodatkowane właśnie przychody z lokat bankowych w Irlandii i wzrosło o 2%. No to jak tutaj oszczędzać? No nie za bardzo, nie za bardzo. No dobrze, to już nie rozwodzimy się na ten temat. To byłoby na tyle. To były trzy budżety z ostatnich lat. No i to są to właśnie niskie podatki. To byłoby na tyle. Przepraszam, jak coś się trzeszczy lub takiego. No i to chyba wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.